E... Dziękujemy Bogu. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, dziękujemy Tobie za szkołę, dziękujemy Tobie za to, że możemy dzisiaj przyjmować od Ciebie Twoje Słowo, że Ty dajesz nam, Ojcze, Twoje Słowo jako siłę napędową, że Ty dajesz nam jej jako pocharnię, że Ty doprowadzasz do tego, że Twoje Słowo dotyka naszego ducha, że ono zmienia nasze umysły, że ono przenika nas, Ojcze. Ojcze, przyjmujemy Twoje Słowo jako Twoje Słowo, Ojcze, pozwalamy teraz, aby Twój Święty Duch wprowadzał Twoje prawdę w nas, Ojcze. Aby to było utrwalone, Ojcze. My, Ojcze, poddajemy się Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, więc... Yy, będziemy dzisiaj mówili o trzech rzeczach. Trzech rzeczach. Yy, trzech tematach. Pierwszym z nich to będzie Biblia. I... Ja o Biblii mówię na fundamentach wiary, ale teraz poszerzymy y, to i zobaczymy no, bardzo ważną kwestię. Kilka ważnych kwestii związanych z Biblią. Y, uważam, że, że większość rzeczy jest Wam znana, ale... Y, tak myślę, ale dobrze jest usankcjonować te rzeczy, które są nam znane. Biblia jest y, spisanym Słowem Boga. Mm. I, i faktycznie tak jest nie jest to fikcja, nie jest to coś takiego e, co co jest tylko w sferze teorii Biblia nie jest teoretyczna Biblia została napisana przez ludzi namaszczonych przez Boga Bóg ich do tego powołał i Bóg do nich mówił a oni to spisywali i Biblia została nam dana. Ona nie została stworzona po to, żeby tylko opisywać pewne historie. Biblia została nam dana, Pismo Święte zostało nam dane. Obecny stan Pisma Świętego, który mamy, jest to zestawienie, które zostało uznane przez Pierwszy Kościół, przez pierwszą grupę ludzi w Kościele Przez pierwszy jakby Organizujący się Kościół jako kanon, To co mamy jest kanonem To się tak nazywa Ja bym chciał, żebyśmy Od razu na początku Powiedzieli sobie Wyraźnie pewne rzeczy, że To, że to jest W takim stanie To w ogóle nie oznacza Że Ty nie możesz Korzystać z ksiąg biblijnych, które nie są ujęte w kanonie. Chciałbym, żebyś, żebyś o tym wiedział: że to nie jest coś takiego, że to jest yy, zakazane. Wśród ruchów protestanckich jest, są wyraźne zakazy w kościołach. Yy. Mówi się o tym, że inne pisma, pisma nieuznane przez kanon, nie są natchnione. Powiem tak. Um, czytałem różne pisma, tak zwane pisma apokryficzne. Ja nie mogę... Ja, ja, ja osobiście nie powiedziałbym czegoś takiego że każde inne pismo określane, że zostało napisane pod inspiracją Ducha Świętego, że nie ma tam Bożych prawd. Ja bym tak nie powiedział. I uważam, że jest to troszeczkę, yy, że jest to w pewnym sensie nieporozumienie. Ponieważ to, co trzymamy tutaj, jest uznane przez pewną grupę ludzi, pewną grupę naszych braci, którzy w ówczesnym czasie uznali, że to właśnie jest natchnione, a coś innego natchnione nie jest e, ja bym e, chciał wam pewną rzecz rzucić, to znaczy tak, to co mamy w tej tą Biblii, którą mamy chciałbym, żebyśmy na niej pracowali i będziemy się zawsze odnosić tylko do tego składu, kanonu, który jest tutaj, czyli to co jest dostępne dla nas bo to jest najbardziej popularne zestawienie ja w swoich nauczaniach nie powołuję się na różnego rodzaju pisma apokryficz, apokryficzne. Pisma apokryficzne, czyli pisma, które nie są uznane przez ten, pierwszy, przez ten pierwszy ruch Kościoła za natchnione. Ja nie powołuję się na pisma Syracha, na mądrości Syracha, na księgę Henocha, czy też wiele innych rzeczy. Chociaż sama Biblia w tym kanonie, w tym zestawieniu powołuje się. Powołuje się. Prawda? Czytamy na przykład teksty w Biblii, że yy, w księdze Judy, na przykład. Gdzie jest, gdzie, gdzie, gdzie się, gdzie Juda powołuje się na pisma apokryficzne. Tak? Yy, nigdzie w tym składzie nie mamy opisanego pogrzebu Mojżesza. Prawda? No ale autorzy tegoż zestawienia tegoż kanonu powołują się na księgi, w których był opisany pogrzeb Mojżesza, prawda? A więc, żebyśmy mogli zacząć od czegoś, to zaczniemy od tego, że to dla nas stanowi podstawę, jeżeli chodzi o rozważanie biblijne. Jeżeli zaś Będziesz prowadzony przez Bożego Ducha, aby korzystać z apokryficznych pism, tak? To korzystaj z nich. Jako mądrego człowieka zachęcam Cię do tego, abyś nie powoływał się czytając apokryficzne pisma w stu procentach na ich natchnienie, bo ja nie wiem czy tak jest. Rozumiesz? Ja osobiście odkryłem, Natchnione rzeczy w pismach apokryficznych, ja osobiście. Ja byłem dotykany, czytając na przykład mądrości Syracha. Mój duch był dotykany. Rozumiecie? Mój duch był dotykany. Czy twój będzie dotykany, ja tego nie wiem. Natomiast, jako podstawę rozważań biblijnych, bierzemy ten kanon. Bez względu na to, czy jest to tłumaczenie takie, czy tłumaczenie inne Ja najczęściej posługuję się Biblią warszawską Równie popularna w naszym kraju jest Biblia gdańska Jest Biblia poznańska Biblia przetłumaczona przez księdza Wójka, bardzo stara Biblia. Jest Biblia gdańska Jest bardzo stara Biblia Przeska. Jest, są, jest Pismo Święte Nowego Pokolenia Przetłumaczone przez Świadków Jehowy Jest wiele Przekładów biblijnych Ale wszystko jest to ten sam kanon W Pismach e, w, w Piśmie Świętym Uznawany przez Kościół Katolicki Ponieważ Kościół Katolicki Uznaje pewne określone formuły Biblijne, uznaje Biblię Tysiąclecia Biblię Poznańską, tam jest tak zwany imprimatur czyli e, jakby pieczęć tak? Episkopatu Określająca, że, że to należy Czytać i że tak należy w ten sposób Z tych z Biblii korzystać No tam są zawarte pewne Księgi apokryficzne Są na przykład dwie księgi Machabejskie Jest księga Judyty Są takie księgi Prawda? Są różnego rodzaju Takie księgi Również je czytałem i powiem, że podejrzewam, dlaczego one się znajdują akurat w tamtym, w tych przekładach katolickich. Moim zdaniem jest to usprawiedliwienie pewnych doktryn, które Kościół katolicki wyznaje między innymi obcowania ze zmarłymi. Prawda? Widzimy modlitw za zmarłych na przykład. Bo w tych księgach apokryficznych tam są takie zajawki. A więc w tych księgach apokryficznych bardzo wiele rzeczy będzie nieprawdziwych. Ale ja nie chciałbym ci nigdy zablokować. Nie chciałbym Tobie powiedzieć, żebyś ty nie szukał więcej. Ale jeżeli będziesz szukał więcej, tak, To chciałbym, żeby to więcej było zawsze zgodne z tym, tak, co na pewno jest natchnione. Tak? Ja zawsze lubię w życiu mieć jakiś pewnik i wiem jedno, ten zestaw na pewno jest natchniony przez Bożego Ducha. Na pewno. Czy inne pisma są natchnione i w jakiej części? To jest temat dyskusyjny. Jeszcze raz mówię, ja jestem poruszany przez różne rzeczy, Ty możesz nie być, ale to na pewno jest natchnione. Na pewno to jest natchnione. Od 2001 roku studiuję Pismo Święte w tym kanonie. I wiem jedno, jest to na pewno natchnione. Cokolwiek innego, tak? Ja dopasowuję do tego. I w ogóle o Biblii musisz to wiedzieć, że jakiekolwiek inne pismo, tak? też jakąkolwiek inną książkę przeczytasz, jakiekolwiek inne opracowanie, tak? To ty musisz podpiąć to pod całokształt tego natchnionego pisma. Musisz to zrobić. Jeżeli tego nie zrobisz, to wyrządzisz sobie krzywdę. Potrzebujesz mieć fundament. Ten fundament jest tu spisany. I wiecie, kiedy nauczam o słuchaniu Ducha Świętego, ja nigdy nie mówię, że Bóg mówi jedynie przez Biblię. Bo tak nie jest Biblia jest jednym, jedną z części Głosu Boga do człowieka Ale jest to fundament Jest to spisana informacja I ta spisana informacja Jeżeli stanie się dla Ciebie fundamentem Rozumiesz? Jeżeli stanie się fundamentem rozważań Ty na tym nie stracisz Duch Święty będzie to poszerzał w Twoim duchu Będzie to poszerzał Ale podstawę Będziesz miał z tego. I tak się ma sprawa, jakby z podstawą Pisma Świętego. Chciałbym, żebyście notowali sobie fragmenty, tytuły, że tak powiem, czy też adresy biblijne y, tekstów, które będę y, czytał. I drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 16 do 17 wersetu. Mówi tak. 3, rozdział 16 do 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc z że całe pismo święte przez Boga jest natchnione i jest jakie pożyteczne. Ono jest pożyteczne. Co to znaczy, że ono jest pożyteczne? to w ogóle nie oznacza, że ono wszystko w sobie zawiera. Bo w Piśmie Świętym przede wszystkim musisz wiedzieć jedną ważną rzecz, że ono nie zawiera w sobie wszystkiego. Pismo Święte zawiera fundamentalne zasady. Rozumiecie? Fundamentalne zasady. To dopiero z Pisma Świętego startuje Boży Duch. Pismo Święte jest jak lotnisko dla Bożego Ducha, jest jak lądowisko, jest jak pas startowy. Duch Święty porusza się po Piśmie Duch Święty tylko porusza się po Piśmie On poszerza Pismo ale zawsze jest zgodny z Pismem samo Pismo Święte natomiast nie zawiera w sobie ogromu informacji, dlatego też pierwszą rzecz, którą musisz zburzyć w sobie i dać odpór naukom pewnym to jest to, że ktoś mówi do Ciebie, ale gdzie to jest napisane w Piśmie Świętym Odpowiedź jest taka, to wcale nie musi być napisane w Piśmie Świętym. Mam dla Ciebie taką wiadomość. Ogromna ilość rzeczy nie jest zapisana w Piśmie Świętym. I jeżeli coś nie jest zapisane w Piśmie Świętym, to nie znaczy, że to coś nie istnieje. Rozumiecie? My nie możemy w ten sposób rozumować, bo Pismo Święte od tego nie jest. To nie do tego służy to Pismo Święte. Pismo Święte to nie jest instrukcja obsługi Boga. To też nie jest instrukcja obsługi człowieka. To nie jest jakaś książka Mówiąca o tym yy, co, co w ogóle jest Ono jest yy, Pożyteczne Do nauki Wykrywania błędów Do poprawy, do wychowywania Sprawiedliwości Jest pożyteczne Czyli ono jest użytkowe Rozumiecie? Użytek się z niego robi Użytek z Niego się robi użytek. Ono nie jest alfą i omega. Posłuchaj mnie teraz. To nie jest alfa i omega. Alfa i omega to jest Jezus. Chciałbym, żebyś nigdy nie pomylił Pisma Świętego z Jezusem. Chciałbym, żebyś nie pomylił Pisma Świętego z Duchem Świętym. Chciałbym, żebyś nie pomylił Pisma Świętego z Bogiem. Rozumiecie? Ono jest pożyteczne. Pożytek. Na przykład to krzesło. Jest pożyteczne do siedzenia, zgadza się? Ale zupełnie ono nie jest pożyteczne do tłumania w zębach. Nie możemy powiedzieć wspaniałe krzesło, wszystko tym krzesłem zrobię. Zrobisz nim jakieś rzeczy, a innych nie zrobisz. Rozumiesz? Biblia jest pożyteczna. Ona daje nam światło na pułapie podstawowym. Dopiero po nim porusza się Boży Duch. Ewangelia Jana 5.3.9 Zapisz sobie kolejny tekst. Ewangelia Jana 5.3.9 Ja będę dzisiaj sporo podawał w wersetów biblijnych, żebyście mogli to później studiować. Badacie Pisma posądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. I czterdziesty, ale do mnie przyjść nie chcecie, żeby mieć życie. Czyja to jest wypowiedź Jezusa Chrystusa? Do kogo? Do ludzi, którzy badali Pisma. Do badaczy Pisma. Do ludzi, którzy uważali, że w Pismie Świętym jest życie. Posłuchaj. Powiem Ci bardzo ważną rzecz. Pismo Święte nie jest życiem. Życie to osoba. Jak ma na imię życie? Amen. Co tu jest napisane? Badacie pisma, posądzicie, czyli uważacie, że macie w nich życie wieczne. A, rozumiesz? Czyli to jest forma przecząca? A, czyli niestety moi przyjaciele, niestety, Owo Pismo składa jedynie świadectwo o Mnie, czyli Pismo nie jest Życiem, musisz wyjść z mentalności, że Pismo jest Życiem. Pismo jest pewną grupą, pe pewnym gruntem, jest jakby ziemią, na której z której coś wyrasta. Ale idź na jej ziemi, proszę. Idź zrób sobie lunch, lunch z gruzu. Zrób to. Nie najesz się ziemią. Ziemia jest z Boga. Amen? Bóg stworzył ziemię. Ale Bóg stworzył ziemię nie po to, żeby jeść ziemię. Bóg stworzył ziemię, aby z ziemi wyrastały jadalne rośliny. Amen? i żeby na ziemi żyły zwierzęta, które możemy jeść. A więc ziemia nie jest jadalna, chociaż jest z Boga i jest potrzebna do wyrastania roślin i do funkcjonowania zwierząt. Nie jemy ziemi. Biblia to nie jest życie. Te słowa o tym mówią. Jezus mówi badacie pisma, ale to mnie przyjść nie chcecie, a to ja jestem życiem. Kiedyś napisałem takie nauczanie, czy znasz Jezusa, czy tylko Biblię. Wielkie poruszenie wśród protestantów. Jak to? Ja mówię, tak, bo można znać Pismo, a nie znać Jezusa. Można skończyć szkoły teologiczne. Kiedyś głosiłem na katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ewangelię. I przyszli bardzo poważni ludzie. Ja Bardzo poważni! I oni tam przyszli zadawać mi bardzo poważne pytania O, jakaś tam obtatuowana małpa tutaj opowiada, że spotkała Jezusa, zobaczymy co z tego wyjdzie I to byli, e, to byli doktorzy, to byli, to byli e, l, ważni ludzie I oni tam przyszli Ja zacząłem do nich głosić I wiecie, nie odbyła się rozmowa Sześcioro z nich oddało życie Jezusowi we Sześcioro z nich zostało przekonanych o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie oni mieli, mieli prace doktorskie z teologii. Rozumiesz? Prace doktorskie. Ale nie znali Jezusa. Oni już sprawowali urzędy. Urzędy. Oni znali pismo. Jako grasa. Takie piękne greckie słowo. Czyli zapisana kartka, papier. Znam pismo. Tak jak instrukcja obsługi kuchenki mikrofonowej. Znacz. Jest ogromna różnica. Ewangelia Łukasza 10.26. Ewangelia Łukasza 10.26. Mówi nam tak. On rzekł. Do, do niego. Co napisano w prawie? Jak czytasz? Kolejna bardzo ważna rzecz. Jak ty czytasz Pismo Święte? Od tego, jak ty czytasz, to jest to pytanie Chrystusowe, zależy bardzo dużo w twoim życiu. Jak ty czytasz? Czy ty w ogóle wiesz, jak czytać? I w tym momencie się zatrzymamy. Na chwilę. Pismo Święte składa się z dwóch podstawowych elementów. Z zapisów starego Przymierza i zapisów nowego Przymierza. I teraz ciebie dotyczy tylko jeden z tych okresów. Okres, w którym ty żyjesz. W jakim okresie żyjesz? Starego Przymierza czy nowego? Nowego. nowego. Stare co? Przeminęło. Czy stare było złe? Nie było. Czy zakon był zły? Nie był. Wszystkie prawa zakonu były słuszne. Wszystkie prawa Boże słuszne, były słuszne. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, tak? Nie oddawaj czci obrazom. Wszystko słuszne. Czci Ojca swego, Matkę swoją nie pożądaj, tak? Jeszcze 630, co tam 20 przepisów do tego było, <taki> takich pobocznych, tak? Wszystko było jakie? Bardzo dobre, bardzo słuszne, ale to, co się stało z tym wszystkim, co? Przeminęło. Wiecie dlaczego? To przymierze zostało jak? Wykonane. Coś mam powiem o przymierzu na marginesie. Dwie osoby zawierają ze sobą układ. Na przykład. Bank i petel. Człowiek bierze z banku pieniądze, tak? bierze pożyczkę z banku, bierze kredyt. Czy ktoś mi powie najszybszą metodę, jak nie oddać pieniędzy do banku i mieć w porządku, w związku z tym? Czy ktoś z was zna przyjaciele metodę, która pozwala nie oddać pieniędzy, pieniędzy do banku i jest zgodna z prawem? Będę, te, będę siedzieć na tobie, jako na osobie, która nie może już nic mieć. Ktoś dobrze powiedział, śmierć, trzeba umrzeć. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Z uwagi na śmierć człowieka. Jezus Chrystus wykonał doskonale całe nowe przymierze, zawarte między Bogiem a człowiekiem, a następnie co zrobił, kto wie, umarł. Rozwiązał umowę z bankiem poprzez swoją śmierć na krzyżu Golgoty. Stare Przymierze nie było gorsze. Może inaczej, było gorsze. Nie było złe, ale było gorsze niż nowe. Ale co się z nim stało? Ono zostało wykonane zgodnie z umową. Tak? Zapłatą za grzechy jest śmierć. Jezus poniósł śmierć za grzechy ludzi. Tak? I zamknął etap Starego Przymierza. I wszedł w nowe przymierze. Widzimy komunię, którą oni robią, czyli tą wieczerzę, ostatnia wieczerza i mówi oto przymierze we krwi mojej. Zawieram nowe przymierze z Wami i my żyjemy w epoce nowego przymierza. Krótko powiedziawszy, Ciebie interesować mają w Biblii przede wszystkim zasady nowego przymierza. Jakiego przymierza? Nowego. A więc Ciebie przede wszystkim Powinien interesować w Biblii Nowy Testament Nowy Testament Nowy Testament Nowy Testament Nie Stary Testament Stary Testament jest zapisem Starego Przymierza Nowy Testament jest zapisem Nowego Przymierza ty czytasz Biblię Musisz mieć głębokie zrozumienie jak Ty czytasz Bo Ty możesz źle czytać Ogromna część Kościoła źle czyta Biblię Ludzie mi czytują Stary Testament i mówią do mnie, przecież to jest napisane w Piśmie Świętym. Ja mówię, ale to jest nieważna umowa. Nie czytaj mi starej umowy. Przeczytaj mi nową umowę. Jaka jest nowa umowa? Obowiązująca. Nowa umowa. Stara umowa przestała obowiązywać. Czemu mi to czytasz? To jest śmieszne. Spłaci jakiś dług na przykład, Spłaci jakiś kredyt, zostaje Ci ta umowa. A ona leży w domu, jest w szufladzie, wyciągasz ją i tam jest napisane, że jesteś winien 40 tysięcy bankowych. Ale ty sobie siedzisz, bierzesz tę umowę, kubierz tym palcem w nosie. Rozumiesz, czemu? Jesteś wolny, po co się stało? Bo spłaciłeś. Ale numer! Moje pytanie, czy ty musisz stosować się do zasad tej umowy? Nie musisz. Jeżeli Ty dalej będziesz płacił raty, to Ty jesteś skończony idiota. Skończony idiota. Dalej płaci raty, które dawno zapłacił. Kim są skończeni idioci? Jeżeli chodzi o świat chrześcijański, to ludzie, którzy ustawicznie próbują przestrzegać zasad Starego Przymierza. To skończeni idioci. Oni ciągle płacą raty. A tam już nie ma tam już nie ma odbioru. Ale powiem wam, kto tam jest. Magister, inżynier Lucyfer. Podłączył się pod skrzynkę odbiorową i przyjmuje każdą radę. Nie ma problemu. Jemu w to kraj. Wysyłaj co miesiąc swoje pieniądze. On nigdy nie zadzwoni do ciebie, nie powie, przepraszam bardzo, już nie trzeba. Jest taki kabaret, kabaret moralnego niepokoju. I oni tam jest taki sketch, słuchajcie, jak facet koniecznie przez całe życie chciał być tym, takim, co na lotnisku sprawdza, proszę Ciebie, ludzi. Jest taki film, jak on bramkę postawił, chyba tam 300 metrów od lotniska, a głupsi ludzie przychodzą przez tą bramkę i się dają mu kontrolować, wiesz o co chodzi. I wreszcie przychodzi prawdziwy celnik i mówi, czy Pani się nie wydawało dziwne, że ten idiota ustawił bramkę 300 metrów od lotniska? No mówi, nie, no tak jakoś, mówi, wyglądał tak wiele. Ukradł mi mundur, mówi, założył moją czapkę i mówi, udaję cernika. Diabeł udaje Boga i wymaga od Ciebie, abyś przestrzegał zasad starego przymierza. Rozumiesz mnie? Stare przeminęło. Ciebie obowiązują zasady nowego przymierza. Nie bądź głupcem. Nie płać starych rad. Bo będziesz tracił pieniądze. Będziesz tracił energię. Będziesz tracił, tracił, tracił, tracił, tracił. Nieraz ludzie pytają, przestrzegasz dziesięciu przykazań? Ja mówię, nie. Nie? Nie. A przestrzegasz coś? Nie. Nie przestrzegam. W ogóle nie przestrzegam, wiecie? Normalnie nie przestrzegam przykazań. A idę do przodu, jak przecina. Przyjaciele, zacznijmy rozumieć podstawowe zasady Pisma Świętego. Jak czytasz? Pytanie w dyskusji. czy Ty w ogóle wiesz, co Ty czytasz? <grystanie> jak czytać? Ewangelia Marka, 13 rozdział. Ewangelia Marka, 13 rozdział, werset 14. Mówi teraz tak, gdy wtedy ujrzycie z spównoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna i teraz ważny tekst. Kto czyta, niech uważa. Jak czytamy Pismo Święte? Z uwagą. Kto czyta, niech uważa, bo nawet czytając Nowe Przymierze, Nowy Testament, bez duchowej uwagi możesz wyciągnąć bardzo błędne wnioski. Jednym z klasycznych błędnych wniosków jest to, że ludzie czytają Ewangelie, cztery Ewangelie, tak? I oni w nich dopatrują się duchowego funkcjonowania na czas obecny. I mówią, przecież Jezus no mówi, no tak, masz rację, bo to jest taka już kolejna, która ludzi. Masz rację, Artur, no stare przeminęło, ale przecież kazanie na górze. Ja mówię, ale kazanie na górze nie jest do Ciebie. Jak to nie to mnie? Ja mówię, nie, nie do Ciebie. Bo Ty jesteś narodzony z Bożego Ducha, a oni nie, nie, oni nie byli narodzeni z Bożego Ducha. Żaden człowiek słuchający kazania na górze nie był narodzony z Bożego Ducha. Czemu? Bo Duch Święty nie był dany. Czemu? Bo Chrystus nie był co? Uwielbiony. Kiedy zaczyna się epoka ludzi odrodzonych z Bożego Ducha? Kiedy? Po Jego zmartwychwstaniu! Kiedy było kazanie na górze, nie było ofiary ze grzech! Co Jezus robił na górze? Prostował prawo. Jezus tłumaczył tym Żydom, którzy tam byli, tak? jak naprawdę wyglądała sprawa z zakonem. Co to znaczyło w oczach Boga? Całe to prawo. On prostował. Co Jezus zrobił w Ewangeliach? On prostował prawo. Dlaczego? Żeby ludziom pokazać, jak naprawdę wyglądało serce Boga. Dla Żyda tamtych czasów, pobożnego Żyda, nie było żadnym problemem, rozumiesz? Żeby zabić kogoś tylko dlatego, że nie jest Żydem i nie wierzy w jaksę. Rozumiecie? Dla niego nie było żadnym problemem, żeby na przykład zgładzić człowieka, zgadza się? Za to, że nie wykonał jakichś zasad religijnych. Przyjaciele, pamiętacie kobietę, która była tak zwaną, tutaj się mówi, że to była nierządnica i tak dalej. Tak naprawdę to nie była żadna nierządnica. Prostytutki w ogóle nie były kamienowane. Wiecie, prostytutek się nie kamienowało. Nie było czegoś takiego jak ukamienowanie prostytutki. A powiedzieć Wam dlaczego? Bo w Izraelu bycie prostytutką było legalne. Ta kobieta Ona nie była prostytutką. To była kobieta, która prawdopodobnie spała z zamężnym mężczyzną. To nie była prostytutka. Widzicie, oni na prostytutki mówili: okej, okay, dziewczyny, jesteście w porządku. Czemu? Wiecie czemu? Nie wiecie. No ludzie. Nie mają marzenia. Bo prostytutka, tak? ona stymulowała cielesność człowieka. Nawet Salomon mówi, no prostytutkę, to można sobie zgodzić. No można sobie zgodzić. Tak jest napisane u Salomona, w przypowieście Salomona, za bochenek chleba na przykład, albo za osiołka. Czy prostytutka była w porządku. I to mi człowiek dzwoni. Człowieku myślałem, że usiądy. Wierzący człowiek, narodzony z Bożego Ducha. Mówiłem do niego, ty trzymaj się tego, co mówię, jak koń ty źle będziesz szedł do przodu, bo widziałem, że jest zaburzony. Dzwoni do mnie mówi, bracie. Byłem u nierządnicy. Ja za nie mówię, wiecie, trudno mnie jest zaskoczyć. Po prostu dużo w życiu przeszedł już, nie, ale. My gdzie byłem? u nierządnicy. Ja mówię, czyli w agencji towarzyskiej, tak? Tak, mówi, ja mówię, ale mówię, w jakim celu ty w ogóle do mnie dzwonisz? Mówię, mówię, pogorszyło ci się? Mówię, w ogóle, co? Mówi, pan mi powiedział, a ja mówię, już jest niedobrze. Już, już, mówi, nie masz żony, więc idź do nierządnicy. To nie jest grzech. Czujesz gdy Ja do niego mówię, słuchaj przyjadę do Ciebie, uwolnię Cię od tymonów", mówi w ogóle, wtedy masz czas. No co by z nim gadał? My z Norbertem u niego byliśmy potem, niedługo później pojechaliśmy, jak spał, to się modliliśmy u niego, kładliśmy ręce na niego. Bo facet przeczytał w Biblii, że to nie rządnicy się chodzi, czujesz nie? Zalegalizował prostytucję w swoim sercu, zalegalizował prostytucję. Czujesz? Czujesz gostka? czytając Pismo Święte. Wyciągną z niego błędny wniosek. Gdy się czyta, to trzeba uważać, co się czyta. Biblia nie jest po to, żeby ją przeczytać, bo wedle naszych zaburzeń będziemy odbierać impulsy z niej. Ona żyje, pulsuje. Ale ona jest pisana jest dla kogo? Wiesz, jakie jest założenie w ogóle Biblii? Jakie jest założenie, Boże, że o Biblię podyktował Bóg? Że ludzie będą chodzić z kim? Z Bogiem! To no w ogóle takie założenie jest, rozumiesz? Taka jest taka podstawa! Że w ogóle będą w nie zakochali! A on ich będzie prowadził! To dał Biblię! A nie, on mnie bierze, byłem bracią nierządnicy. Żeby nierządnica, no nierządnica. Co to za Słowo w dzisiejszych czasach? Kto czyta, niech uważa. Słowo Boże czytamy pod inspiracją Bożego Ducha, czyli modlimy się i wierzymy, że Duch Święty będzie nas prowadził. Nie bierzemy Starego Testamentu na warsztat i nie czytamy go, stosując go do swojego życia obecnie. Stary Testament może być czytany tylko przez pryzmat Nowego Testamentu. Jeżeli czytasz Stary Testament Rozumiesz? To musisz go czytać przez pryzmat Śmierci, zmartwychwstania W niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa Nie ma innej opcji Czytania Starego Testamentu On jest inaczej dla Ciebie nieczytelny Bez krzyża Stary Testament jest niebezpieczny Rozumiesz? Bez krzyża Stary Testament Jest niebezpieczny dla Ciebie Bo będzie Cię oskarżał Spróbuj troszkę się źle poczuć i poczytać proroka Izajasza. Proszę bardzo. Depresja gotowa. A jak Jeremiaszem poprawić, to jesteś do uwolnienia. Jeremias sam miał depresję. Rozumiesz? Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Przyjaciele, musimy patrzeć na rzeczy takimi, jakie one są. Również Ewangelie. Musisz czytać uważnie Nie wszystko To co jest w Ewangeliach Dotyczy Twojego obecnego stanu Bo w Ewangeliach tylko Jezus Chrystus Był wypełniony Duchem Świętym, tak jak Ty dzisiaj W żadnym innym człowieku nie mieszkał Boży Duch I Jezus mówił do nich Jak do kogo, jak do kogo, jak do kogo Jak do pacjentów Nawet Jego uczniowie to byli pacjenci Oni byli na jednej wielkiej terapii wtedy przejrzyj sobie charakterologię tych ludzi, zobacz tych ludzi, zaburzony jeden w jeden, każdy po kolei, każdy po kolei, każdy po kolei. Piotr ma objawienie, rozumiesz, przyjmuje zajawkę, oczy mu się otwierają na chwilę, Ty jesteś Chrystus Syn Boga Żywego, Jezus mówi mam, mam, łapiesz, łapiesz, łapiesz, Peter, łapiesz, Na chwilę mówi, dobra, idziemy dalej. Dokąd Ty, już to masz szedł swyżyt, już nie, to Ciebie. Jak to do Jerozolimy? Trzeba ją uprzyżować, bo Ty muszę z zmartwy. Nie przyjdzie to na Ciebie Panie. Przecz Tak? Jakub z Janem i Romanii. Wajbradzie. Rozumiesz? Ewangelizację chcieli zrobić. Spalić wieś. Spalić wieś. Andrzej. Tylko potrafi Piotra przyprowadzić do Jezusa, nic więcej nie upią. Tak? Wszyscy żyli w jakiejś formule zaprzeczenia. Tak? Tomasz. Tomasz, niewierzący Tomasz. Judasz. Tak? Tak? Rozumiecie, że tutaj ja, o czym ja mówię? Lud tam nie było ludzi Nowego Przymierza. Nie było ludzi. Jezus mówił jak do pacjentów. Tam wszyscy byli pacjentami w różnym stopniu zaburzenia. Dopiero, kiedy zaczynasz czytać dzieje apostolskie, wchodzisz w miejsce Twojego obecnego stanu, a kiedy zaczynasz czytać listy apostolskie, zaczynasz widzieć rzeczy takimi, jakie są. Tak naprawdę obrazujące nasze życie są listy apostolskie i też musimy czytać je, z perspektywy zrozumienia, do kogo były pisane? W jakich okolicznościach były pisane? Czego dotyczyły? Bo też nie wszystko w tych listach dotyczy Ciebie, bo też nie wszystko jest doktryną! Widzisz, że Biblię musi czytać z Duchem Świętym? Bo w liście do Koryntia, Paweł pisze do Koryntia i mówi dziewczyny w chustkach macie chodzić. I koniec, nie ma przychodzenia do kościoła bezku. Gdzie idzie jeszcze coś innego? Mówi, jeszcze coś innego. My musimy Biblię czytać pod inspiracją Bożego Ducha. Nie to, że ty przeczytasz, patrzysz jak sroka w knat. Napisali w Biblii. Przede wszystkim nie napisali, tak tylko przetłumaczyli to jest po pierwsze. To jest bardzo ważne. Słowniki powinieneś mieć i powinieneś studiować Słowo Boże, a nie tylko czytać Słowo Boże. W tej Biblii jest tysiąc błędów udowodnionych. 50-lecia tyle samo. Rozumiecie? Badać Pismo. Badać Pismo. Badać Pismo. Czytać uważnie. Ewangelia Jana 5, 47. Ewangelia Jana 5, 47. Słowo Boże mówi tak. A jeśli Jego pismo nie wierzycie, jakże uwierzycie Moim słowom? Jak przyjmujemy Pismo? Święte? Przez co? Przez wiarę. Kiedy czytamy Pismo, to my przyjmujemy rzeczy przez wiarę. My nie przyjmujemy inaczej rzeczy, my nie czytamy i nie myślimy, O no po prostu, no, czytamy i coś tam się zdarzy. Wiesz co tam się może zdarzyć? Tam się może zdarzyć jedynie to, że wyciągniesz błędne wnioski. Rozumiesz? Jedynie to, że wyciągniesz błędne wnioski, czytasz przez wiarę, przez wiarę, a więc to, co przyjmujemy, to my wierzymy, że tak się sprawy mają, że to, co ci jak się Duch Święty zainspiruje, to znaczy, że tak jest właśnie, czytasz fundamentalne rzeczy i Ty wierzysz, że właśnie tak jest, że właśnie tak. List do Rzymian 4.3 List do Rzymian 4.3 Mówi nam tak, a co mówi Pismo? Pismo mówi. Pismo, ono jest po to, abyś zaczął wyraźnie słyszeć głos Bożego Ducha w Twoim duchu. Abyś zaczął mieć równo w swoim duchu. Pismo mówi. Ono mówi. Jest taki wspaniały tekst w Księdza Izajasza w 34 rozdziale. zapiszę to też sobie. Księga Izajasza 34 rozdział, 16 werset. Teraz zobacz jak się czyta Stanie stanem przez bryzmat Nowego Testamentu. Księga Izajasza 34 rozdział, 16 werset. Badajcie Pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak, Żadna z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i Jego Duch je zgromadził. Teraz zobacz. Badajcie Pismo Pana i czytajcie. I teraz tak, badanie i czytanie Pisma, kiedy Ty jesteś odrodzony z Bożego Ducha, czyli Ty czytasz Pismo Święte i Ty je badasz z perspektywy Twojego chodzenia z Bogiem, doprowadza do tego, że nie brak Ci żadnej rzeczy. Z drugiej strony też widać, że głos Boga jest ściśle związany z Twoim czytaniem i padaniem. Czytasz i padasz, i coraz lepiej słyszysz. Im więcej czytasz i padasz, tym coraz lepiej słyszysz. Im lepiej słyszysz, tym jaśniej czytasz i lepiej padasz. Maszyna to jest maszyna. Od kiedy poznaję Jezusa, czytam Pismo Święte. Jest ono dla mnie cały czas studnią bez dna. Studnia bez dna. Siedzę w Biblii i czytam rzeczy. Czasami ludzie mówią: Skąd masz objawienia? Jest z Pisma Świętego. Wszystko z Pisma Świętego. To wszystko, co jest w moim duchu dzisiaj, jest z Pisma Świętego. Duch Święty kieruje mnie do Pisma, następnie to Pismo mi objawia, rozumiesz? I ta maszyna tak leci do przodu i to jest dla każdego z nas. Spytajcie moje żony, Czy ja jest inaczej, ale był taki czas w moim życiu, że ja dzień i noc czytałem Pismo Święte. Ja chodziłem do pracy, wywoziłem śmieci, To w takiej pracy pracowałem, ja miałem zawsze z sobą Pismo Święte. Non stop Pismo Święte. I przychodziły opiafienia, opiafienia za opiafieniami. Dlaczego? Ja je zacząłem stosować w swoim życiu. Moje życie zbudowane jest na Piśmie. Dlatego jest nie do zachwiania. Ja nie mam życia z Bogiem zbudowanego na emocjach, rozumiecie? Nie, ja, ja nie mam rzeczy takiego. Na przykład dlatego nie można mnie zgorszyć. No nie możesz mnie zgorszyć, nie możesz mnie zgorszyć. Co byś nie zrobił, rozumiesz? Jakbyś się nie zachował wobec mnie, nie jesteś w stanie wybić mnie z pionu, ponieważ ja jestem ugruntowany na piśmie. Rozumiesz? Nawet jeśli cię zobaczę na ulicy, że chodzisz nago, jesteś pijany i naćpany. Rozumiesz? Spojrzę na ciebie i będę widział twojego ducha odrodzonego. Rozumiesz, o czym ja mówię? Nie zgorszysz mnie tym. Kiedyś jedno wierzące małżeństwo z swoją jechali samochodem, też zresztą bieżąca dziewczynka. Jechali i ten mąż mówi zatrzymaj się. I zatrzymali się, a tam leżał na ulicy psijany brat u z kościoła. I oni go szybko załadowali do samochodu. I oni go zawiesili do siebie do domu. I oni mu pościelili łóżko, dali mu świeżą pościel i położyli go. Tak ta córeczka pyta mamo, Mówi, ale mówi, chociaż Wojkowi byś tej pościeli nie kładła, mówi, bo, bo jak się zrzega, mówi, to mówi, zarzyka nam to wszystko, mówi, a ta matka mówi, córuś, mówi, on rano wstanie, to będzie w takim stanie, będzie w takim stanie upadku wewnętrznego, że niech on chociaż ma łóżko jak król, w ogóle, wiesz, niech on chociaż się poczuje po królewsku, bo ja wiem, jak on się będzie czuł. Rozumiecie? w o czym ja mówię? Mówię o miłości teraz. O miłości. Czy ludzie nie widzieli w nim y, zafajdanego gościa. To nie znaczy, że my mamy tolerować z, takie rzeczy. Nie, nie, nie trzeba. Człowieka, takiego człowieka trzeba wziąć na warsztat, tak wytrzeźwieje i posadzić go przed sobą, powiedzieć ty. Jesteś święty? Jesteś święty? Jestem. Nie zachowuj się jak świnia. Tak? Nie zachowuj się jak świnia. Ale oni w nim widzieli świętego nawet, jeżeli jest, jest mimo, że jego wygląd wygląda jak wygląd świni. Okej? Okay? Dlaczego? Byli ugruntowani na słowie. Ugruntowani na słowie. Ugruntowani. Słowo daci ci grunt. Grunt. Mnie ludzie mówią paskudne rzeczy. Uzewnętrzniają się. Mówią swoje grzechy. A w ogóle mnie to nie dotyka. Dlatego ja na tego człowieka w ogóle nie patrzę przez pryzmat tego grzechu. Na przykład. Czemu? Bo jestem ukruntowany ja wiem, kim on jest, ten człowiek. Widzę go. Jaką widzę? Objawienia związane z Bismem są stałe, silne, niewzruszone. Wierzyć. Musimy ufać, że ono mówi. Ewangelia Jana 10,35. Zobacz, co mówi. Ewangelia Jana 10,35. Mówi tak. Pismo nie może być naruszone. Pismo nie może być naruszone. Nie można naruszyć gruntu pisma. Naruszanie gruntu pisma jest stryczkiem, który sobie zakładasz na szyję. Rozumiesz? Ludzie nie rozumieją, że grunt pisma Grunt, opisu, nowego przymierza, zasad tam panujących, to jest skała, to jest, rozumiesz, w ogóle Bóg chodzi po twardym gruncie. Jakie Bóg ma upodobania. Wiesz co im kazał robić? Zabroni im robić kupę w innym miejscu niż w domki. Wiesz co im kazał robić? Powiedział tak. Każdy z was będzie miał swoją łopatkę prywatną Będzie ci się chciał kupę, wykopiesz dobek Zrobisz kupę, zakopiesz dobek I Wiesz, co tam jest napisane? Bo Pan, twój Bóg, przechadza się po obozie twoim Krótko powiedziawszy, i nie chcę wleść w kupę twoją Tak? Musisz rozumieć rzeczy Bo tam jest w ogóle napisane w Piśmie Świętym, zauważyć Chcę zauważyć, że to Bóg kazał odnotować Jakiego gruntu chce Bóg? Czystego, tak? Klarownego gruntu. Tylko grunt Słowa jest w stanie doprowadzić do tego, że Bóg będzie prawidłowo się mógł poruszać. Pismo nie może być naruszone. Ludzie polemizują ze mną o Piśmie. Ja więc czemu polemizujesz o Piśmie? Czemu polemizujesz? Dla mnie pismo jest gruntem. Wiecie? Gruntem. Dodatkowo w pierwszym liście Jana 1,78 do tego wersetu. Pierwszy list Jana 1,78. Słowo Boże mówi tak. Jeśli zaś chodzimy w światłości. Jak On sam jest w światłości, spojrzeć mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa Syna Jego oczyszczania ze wszelkiego brzegu. Co przecież zapisanie? Źle Źle zapisane. Tak, nieważne. Wykreślcie to. Zły jest zapis. Stajemy na fakcie, że pismo nie może być naruszone. Chciałem wam do tego coś jeszcze pokazać, ale yy, to co chciałem wam pokazać źle zapisałem. W pierwszym Jana jest zapisane mm, o wodzie, krwi i teraz to znajdę. To, to jest ciekawa rzecz o zgodności że ci trzej są zgodni. Ja już nie pamiętam, gdzie to jest. Jeżeli ktoś to znajdzie, to chciałbym, żebyś to mi podał, żeby wszyscy to mogli usłyszeć. 5-6. 5-6. Super. Widzisz, popełniłem tu błąd. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale i w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. I teraz zobacz. Woda jest symbolem, Bożego Słowa, a więc Słowo Boże, krew Chrystusa i Duch Święty oni mówią w jednej zgodzie i są w pewnym sensie zależni od siebie. Krótko powiedziawszy, cokolwiek będziesz czytał w Piśmie Świętym musisz to przeprowadzić przez pryzmat krwi Chrystusa, czyli tego co zrobił Jezus Chrystus dla Ciebie na krzyżu Golgoty tak? i przez osobistą inspirację Bożego Ducha w tym temacie. W taki sposób czytamy Pismo Święte. I na przykład, ludzie czytają Stary Testament i mówią tak, mówisz tyle o tym uzdrowieniu, ale przecież Pan choroby dawał ludziom. Ja mówię, źle czytasz, na krzyżu Golgoty za pomocą Jezusa krwi został zmazany grzech i wszelka konsekwencja grzechu. Cokolwiek czytasz w Piśmie Świętym, musi być zgodne z tym, co się stało na krzyżu Kolgoty. Słowo musi być zgodne z krwią. Jeżeli słowo jest niezgodne z krwią, nie przyjmuj słowa, Posłuchaj mnie. Jeżeli cokolwiek czytasz w Biblii jest to niezgodne z krwią, niezgodne z tym, co się stało na krzyżu Kolgoty, tak? To jest to nieprawda dla Ciebie. Na przykład ludzie dzwonią do mnie i mówią tak Artur, teraz mam taki trudny czas finansowy, Pan mnie przeprowadza przez Problemy finansowe, żeby mnie Wie Pan nikogo nie przeprowadza przez problemy finansowe. Nikogo, nikogo. Bo Chrystus stał się ubogim, aby się go bo bogace mógł być ubogacony. Czemu nie mam pieniędzy? Ja mówię, ale nie wiem, czemu. Mówię, nie wiem, pewnie jesteś, pewnie tak, pewnie nie wierzysz, tak, albo jesteś leniem śmierdzącym. Nie wiem, dlaczego ty nie masz pieniędzy. Albo jesteś człowiekiem, który w grzechu jakimś siedzi. Nie wiem, czemu nie masz, ale nie przez Jezusa nie masz. Nie masz przez siebie. Możesz mieć. Rozumiecie? Tak samo jak ludzie są chorzy i, pró i próbują mnie uświadomić, że to się w piśmie. Ja słuchaj, chorujesz, bo chcesz chorować. Ty lubisz być chyba chory. Pasuje ci ten stan. Nie, nie chcę! Chcesz! Gdybyś nie chciał, byś był zdrowy. Ja nie chcę być chory, jestem zdrowy. Ludzie, to jest bardzo proste. Miałem raka, a nie mam raka, na przykład. Ja nie chciałem mieć raka. Jeśli ja nie, chod... ja nie poszedłem lekarze zapytać, proszę, czy ktoś może coś z moim rakiem by zrobił, przepraszam. <śmiech> może jakiś tutaj znajomy onkolog, Wczoraj do mnie dzwonią. Ile pan ma lat? A zapomniałem, ile mam lat, mówię. Ile mam lat? Mówię. 44 mówię. 44 lata Dobrze, mówię, bo jesteśmy tutaj u Pana w mieście i teraz robimy y, tutaj darmowe, y, da, darmowy ten przegląd serca, w ogóle wszystkiego, tam przejrzymy Panu, żeby się Pan dowiedział, czy Pan tam coś ma. Ja mówię, proszę Panią, dwie sprawy. Po pierwsze, jestem zdrowy jakby, po drugie, nie mam w tym czasie w domu, mówię, nie patam sobie, mam zdrowe serce, w ogóle mam serce jak dzwon. Będzie mi służyć do 120 lat. Rozumiesz? Będę latał, proszę Ciebie, jak cielak z tym sercem do końca nie będziemy tam szebrać, syczeć, pukać rozumiesz, normalnie wiesz ciśnienie normalne, że 120 na 80 do końca moich dni wiesz czemu? bo mogę. bo co? bo mogę. skąd wiem? stąd i ja się tu siedziałem. I uwierzyłem. W wyniku czego? Mam. Dowiedziałem się, uwierzyłem, mam. Jest jeden skutek wiary. Posiadanie. Rozumiecie mnie? Ktoś mówi, wierzę, a nie mam. Ty mówię, ty jesteś, mówię, ja nie wiem, człowieku. Tak jakbyś do mnie mówił, że woda jest sucha. Rozumiesz? Ja wierzę, ale nie mam. Ja mówię, dowodem wiary jest to, że masz. Jak nie masz, to nie wierzy! szukać w ogóle naokoło, spójrzmy w pismo. Czemu nie mogliśmy go uzdrowić? Na niedowiarstwa waszego i poszedł. Tłumaczył im, teologicznie wykładał coś, mówił coś. dla się jesteś odwrócony, mówi, aha chłopaki, a ten rodzaj, tak? Ten rodzaj demonicznych sił, niedowiarstwa, bo do którego wpływem jesteście, nie wychodzi inaczej jak to jest modlitwa post. Czyli bierzcie ciało po fryzy, i życie modlitewne nie jedzie. to będziecie mogli demony wypędzać. A nie chodzicie i smrodzicie tutaj. I dlaczego? Dlaczego? Co się stało? O to przejechało. Albo nie wierzysz, albo nie wierzysz, albo nie wierzysz. O. Masz do wyboru, który z trzech opcji. Przestańmy obwiniać Boga. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Nie uznajesz pisma. Rozumiesz? Z tym To się nazywa pokuta. Pokuta to jest odwrócenie. Od stanu, który jest destrukcyjny dla nas. Nie wierzyć Pismu to jest szaleństwo. Nie wierzyć Pismu to jest stryczek. Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pokazuję Wam proste zasady. Pismo zgodne z krwią i przekonaniem Bożego Ducha to jest torpeda w moim życiu. Ja się w ogóle nie pytam nikogo już o nic wtedy. Jak ja mam Słowo, jak ja mam przekonanie w duchu do tego Słowa i to jest zgodne z krwią, to ja wkładam ręce w kiermanie i idę do przodu, rozumiesz? Ja to muszę osiągnąć. Muszę to osiągnąć, bo jak ja tego bym nie osiągnął, tu niebo i ziemia by przeminęły. Bo On powiedział, niebo i ziemia przeminą, a Słowa moje nie przeminą. Jak stoisz na Słowie, to jesteś nie do ufalenia. W ogóle, rozumiem, to są takie rzeczy, nie informacja, informacja, ja wszystko wiem, kupa teologów, wszystko wiedzą, proszę Ciebie, a nie potrafią sobie poradzić krostą na tyłku, człowieku. I się zastanawiają, co zrobić, co zrobić, co ja mam zrobić. Człowiek, człowiek do mnie kiedyś mówi, co ja mam zrobić. Sąsiad mnie pali gumę, gumy mi pali, gumami pali. Guma i się śmieje ze mnie nie mnie na działce. Co mam zrobić? Arturze, czy ja się mogę pomody, żeby Ty leciał w drugą stronę? Możesz mówić. Wszystko możesz. Ale może na przykład mógłbyś też przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, Ty powiedziałeś w swoim słowie, żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego. Mam ochotę zabić sąsiada. I spalić go w jego ognisku. Panie, pomóż mi w tym. Pomóż mi zmienić mentalność. I wiesz co Ci zrobi Bóg? Ponieważ stanąłeś na Jego Słowie. Z całym swoim potencjałem problemu. Wiesz co zrobi? Zmienić swój stosunek do sąsiada. Zaczniesz kochać sąsiada. Następnym razem wyjdziesz, On będzie dalej palił swoją gumę. Wciągniesz czat. W ogóle jest na marginesie bardzo dobry sposób na smród od razu pierwszym chaosem wciągnąć w pełne płuca. Od razu potem przestajesz czuć smutek, Prawda. Już nie chodzisz, na rzekasz, śmierci. śmierci Wyjdziesz na podwórko, zaczerpniesz po ciebie powietrza z ogniska sąsiada, popatrzysz na niego i uświadomisz sobie prostą rzecz, że Chrystus za niego umarł. I powiedz, sąsiedzie, jak tam się pali? On będzie zdziwiony. A wiesz sąsiedzie kocham Pana. Gwarantuję Ci, że następnym razem, jak cię zobaczy, to szybko zgasi ogień. Nie będzie chciał być blisko Ciebie. Powiedzmy, że go kochasz. A jakbyś jeszcze pocałował sąsiada. Człowieku. Rozumiem? Koniec. Nic nie będziesz tam można tak zrobić. Można tak żyć. A trzeba mieć grób. Trzeba mieć podstawę. Podstawę. W drugim Piotra 1,20. 20. W drugim liście Piotra, Piotra 1,20. Przede wszystkim, to wiecie. przede wszystkim, zobaczcie że wszelkie prorostwo pisma nie podlega dowolnemu do wykładowi Nie można sobie brać pisma świętego i wyciągać z niego jakiś się chce wniosków. Nie wolno na to pozwalać Ani naszej duszy Ani ludziom, którzy przychodzą do naszego życia i chcą być teologami number one. Nie wolno tego robić Ktoś mówi Teraz porozmawiajmy o Piśmie. Ale jaki to jest sens porozmawiać o Piśmie? Możemy porozmawiać, dobrze jest porozmawiać. Ale my musimy stać w jednym objawieniu. Kiedyś byłem w jednym miejscu. Głosiłem słowo, a potem osoba odpowiedzialna za to spotkanie powiedziała to teraz wszyscy. Odnieśmy się do tego, co głosił Artur. To My to odnieśmy się. <głos> co to jest klub dyskusyjny. Ja nie chciałem, żeby nigdy Jezus, żeby kiedykolwiek Jezus się zapytał, takie, takie coś w ogóle, czy chcielibyście, że może odnieść może do tego, co powiedziałem? Jakieś odniesienie. Przepraszam, Szymonie Faryzeuszu, co ty tam sobie myślisz? A? Czy co? Jezus był inny. Jezus mówi do niego, Szymonie, czemu tam mnie poniżasz? w swoich myślach. Jezus się nie pytał, co kto myśli. Jezus uwalniał słowo wiedzy. Wiecie, czemu? Jezus się w Pismach. Jezus wiedział jak stosować te rzeczy. Słowo wiedzy. Jezus to jest słowo wiedzy. Jaki dar. Wie się, co kto na przykład myśli. Czy dlaczego jako chrześcijanie są niebezpieczni, bo sięgamy dalej. Iść nasz syn, kiedy nie był w najlepszej kondycji, jako młodzieniec, jeszcze kilka lat temu, coś narozrabiał. i nakłamał. I przyszedł do domu, jak ja tak pyta, gdzie byłeś? A on mówi, a tam i tam, a tam mówi, nie, powiem ci, gdzie tam, tam, tam, z tymi, z tymi, z tymi, a on zbladł. Skąd wiesz? że jaka ta mój małducha Świętego? Nasz Syn zaczął się bać takich rzeczy. Wiecie? On się zaczął bać. On się zaczął obawiać. Świat się musi Ciebie obawiać. Nie bać się Ciebie jako uzurpatora. Nie bać się Ciebie jako bydlaka religijnego. Rozumiesz? Ale świat musi się obawiać, że Ty wiesz, co on knuje. Świat musi widzieć w Tobie rękę. Mówi, o idzie tamty. Widzicie, pracowałem w ostatniej, w ostatniej pracy, przed wejściem w służbę, w pewnym momencie wiecie, zacząłem widzieć w mojej pracy takie rzeczy, że jak gdzieś wchodziłem, Ludzie na przykład przestawali mówić. Albo usiłowali przy mnie mówić innym językiem takim. Na przykład nie przeklinali. Wiesz, nie? Coś w nich takiego było. Coś się z nimi takiego robiło. Ja nigdy się nie dopominałem o to, żeby ktokolwiek mnie szanował. Mam o stosunek do szanowania ja w ogóle nie wszystko ja tak, wchodzi. Ja mam tak bogate życie wewnętrzne, słuchajcie, tak dobre zdanie samo sobie, Słuchajcie, że w ogóle nie potrzebuję jego szacunku. W ogóle wiecie, że tak każdy z nas musi chodzić. Rozumiecie mnie? Tak każdy z nas musi chodzić. Jeżeli zależy Ci na opinii drugiego człowieka, jesteś do uwolnienia. Do uwolnienia jesteś. Jeżeli zależy Ci nawet na opinii męża, żony, dzieci, brata, siostry, kolegi, przyjaciela, jesteś do uwolnienia. Bo to nie jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. Bo bez przerwy szukasz człowieka. Żeby Cię zaspokoił. Rozumiesz? Cały czas ładujesz się pod przekleństwo, bo uzależniasz się od człowieka. Ja zawsze mówię, Kościół to są ludzie, którzy funkcjonują ze sobą tylko z jednego powodu. Dlatego, że się kochają. A miłość to jest taka formuła, która nie szuka swego. Tylko tworzy atmosferę, w której innym ma być dobrze. Rozumiesz? To Ty masz tworzyć atmosferę, żeby innym było dobrze w Twoim środowisku. Tak masz dbać o innych ludzi. To jest w ogóle miłość. Skąd to wiem z pisma? To z pisma jest. Zaczęłem to stosować. Ludziom zaczęło być dobrze w moim środowisku. Zaczęli widzieć, że nie zależy mi na ich opiniach, tak? ale że ich kocham, że życie za nich położę. Życie za nich położy, ale nie zależy mi na ich opinii, w ogóle. Dlaczego? Bo ja znam opinię o mnie. <grym> ja w ogóle świetnie znam opinię o mnie. Ja wiem, kim ja jestem. Będę Cię kochał, oddam za Ciebie swoje życie. Po prostu. Ale nie zależy mi na tym, co umie powiesz, co myślisz, czy ode mnie odejdziesz, Wiesz, Zaśpiewam Ci piosenki Kasika. że jeśli chcesz odejść, odejdź, jeśli chcesz wrócić, wróć. Nic się nie zmieni, przez tym. Bóg prowadzi nas do miejsca, w którym będziemy w duchu widzieć zasadność Bożych Rzeczy. Nie interpretować, jak chcemy. Ludzie mówią, bo u nas w Kościele to się tak rozumie. Ja mówię, ty! szajbusek, Jak to u nas się tak rozumie? U nas u nas to ukokuj! Ukokuj! U nas bo w naszej denominacji, bo w naszym kościele, bo my, to jest najlepsze, bo my tak to tłumaczymy. Ja mówię, ale ty jesteś liczba pojedyncza. Powiedz do mnie ty. Powiedz do mnie coś normalnie. Dlaczego ty mówisz do mnie Per, do faszyżu? Tak się mówi o Zagierka. Rozumiesz o co chodzi? Podejście tutaj, obywatelu. Rozumiesz? Mów do mnie normalnie. No bo my tak rozumiemy. Nie my. Ty tak rozumiesz. Ty tak rozumiesz, a uparłeś się na to, ponieważ jeżeli zaczniesz prawidłowo szukać, to możesz znaleźć coś, coś, na co nie jesteś gotowy. Nie wolno bać się pisma. Pismo to prawda, rozumiesz? To jest prawda. Jak znajdziesz w Piśmie coś, co dyskredytuje Twój obecny stan myślowy, Hallelujah! Musisz wyrwać z siebie to, rozumiesz? Musisz z siebie to wyjąć. To jest właśnie po to. Jeśli tłumaczysz, że masz jakiś brak? a Słowo Boże mówi tak, piorę to, wkładam to w siebie, człowieku, wkładam to w siebie, halleluja! Stajesz codziennie, przykład, ci psycha, przed lustrem, widzisz swoje braki. Tu mnie tego brak, tam mnie za dużo, wiesz o co chodzi? Pismo mówi, że jesteś doskonały, tak? Idź, porozmawiaj z lustrem teraz. Tak? Stań przed lustrem, i powiedz do Niego Ty. KŁAMIESZ! Potem podnieś Pismo, powiedz, To jest prawda! Ja raz to powtarzam, bo w w Kościele kiedyś wyszła taka dziewczyna podobna zupełnie do nikogo. I ona wyszła i mówi tak, jestem piękna. A w ogóle to was w domu dziecka przy od Jestem piękna. Czuję się bardzo kochany, mam najlepszego męża na świecie, wspaniałe dziecko, niczego mi nie brakuje przecież. Podoba mi się Jezusowi, a więc podoba mi się wszystkim. I poszło. To mi zostało do końca życia. To mi do końca życia zostało. Widziałem uzdrowionego człowieka. Uzdrowiony człowiek. Uzdrowiony człowiek. Człowiek, który określił jasno, co opowiada Pismo na jego temu. Rozumiesz? Określij jasno. Pismo nie podlega dowolnemu wykładowi. Pismo jest czytelne w objawieniu. Bez objawienia pismo może być destrukcyjne. Objawienia są dostępne dla każdego w każdej chwili. Ludzie mówią, czekam, aż Pan mi da objawienie. Ja mówię, skoro chcesz czekać. Ostatnio przeczytałem w internecie wspaniały, wspaniały, wspaniały tekst, od razu go zamieściłem. ten tekst mnie rozwalił. Pyta uczeń mistrza, mówi, mistrzu, jak długo muszę czekać na doskonałość? A on mówi, jeżeli chcesz czekać, to długo? Powiedział mistrz. Wow. Jeżeli chcesz czekać. No czekać? Objawienia to Pisma są dla Ciebie dostępne od pierwszych stron otworzenia Pisma. Ale Pisma Świętego nie bierzemy i nie mówimy tak, no zobaczymy co tutaj dzisiaj znajdę, się odniosę do tego, no Ci pokażę, paweł, Czy tu zaraz rozbroję, Piotr. Tak Jezu, taki kozaczek byłeś, no zobaczymy. Jak wiesz, jak tak się czyta Pismo Święte, to się z Niego nic nie wyczyta. Ale jak Pismo Święte się czyta jako Pismo Święte! Czyli inne niż mój obecny stan. Ja biorę Pismo, bo Święty to znaczy inny w swoim pierwszym wyrazie. Biorę Pismo, czytam i mówię, to jest inne niż ja, to znaczy, że to jest prawdziwe, a ja jestem nieprawdziwy tutaj. Ja teraz taką definicję robię. Wiecie o co chodzi? Ja biorąc Pismo Święte czytam mówię, aha, to jest Pismo Święte, a tutaj ja tutaj widzę inną rzecz. W takim razie ja jestem w czym w błędzie. Jakim błędem jestem? Ja jeszcze nie wiem, co z tym błędem zrobić, ale wiem, że jestem w tym błędzie. Nie potępiam się, bo nie ma dla mnie żadnego potępienia, gdzie to przeczytałem w Piśmie. Wierzę jak kupi, w to, że nie ma dla mnie żadnego potępienia. Wierzę, że Bóg mnie kocha i nic mnie nie wyrwie z jego ręki i nic mnie nie odłączy od jego miłości. Gdzie to przeczytałem w Piśmie? Tak? Jestem pewniaczek, wiem, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, tak? Czy to przeczytałem w Piśmie? I teraz, stając na tych rzeczach, które przeczytałem, czytam kolejną rzecz, która konfrontuje mnie i mówię Halleluja, Boże, uwielbiam się za tą dziurę, za to, że ją zalepiasz teraz. Ja jeszcze w ogóle nie wiem, co się będzie dalej działo, ale wiem jedno, to jest prawda, a nie to. Jeżeli przeczytam coś w Piśmie Świętym, i widzę brak w swoim życiu, to ja nie szukam usprawiedliwienia dla swojego braku. Uznaję Pismo za nadrzędny autorytet. I biorę pod uwagę to, że teraz ja potrzebuję, aby z tego Pisma wyszła moc i weszła do tego elementu w moim życiu. I ja przychodzę do Boga i mówię, Jezus, Ty powiedziałeś, to Ty powiedziałeś, teraz ja widzę ten problem, a więc teraz Jezus, ja podejmuję decyzję, że absolutnie do samego końca, tak, przyjmuję tą rzecz do siebie. I nie byłoby potrzeby w Kościele służb doradczych, gdyby tak ludzie myśleli. Nie trzeba by to radać. Co to zrobić? Małżeństwo no, mi się sypie. Trzeba to zrobić? A co mówi pismo? Co mówi pismo? A nie ja wiem, co mówi pismo. Ja mówię, to dzisiaj się małżeństwo sobie. Ty nie wiesz, co mówi pismo? Jak Ty możesz chodzić z Bogiem i nie wiedzieć, co pismo mówi? Masz pismo? Mam. Czytasz? Mm. Nie mówię, powiedz normalnie, powiedz normalnie. Nie mów mi w języku misia w grudniu. Nie mów to jest w tym języku, powiedz normalnie. Czytasz? No, czytam. Mówię to znaczy, że kłamiesz. Czy codziennie czytasz Pismo Święte, Nowy Testament, czy codziennie studiujesz? Nie. Dobrze. Musisz się z tego nawrócić dziś. Dzisiaj. Od dzisiaj będziesz codziennie czytał Pismo Święte Nowego Testamentu i będziesz je rozważył. Będziesz o nim rozmyślał, będziesz je sobie powtarzał w myślach, będziesz o nim chodził i będziesz cały czas je miał w głowie. Nie będziesz miał w głowie pierdu, nie będziesz się zastanawiał, która partia wygra, czy nie wygra. Nie będziesz się zastanawiał, czy, czy ten przyjdzie do Polski, czy tamten wyjdzie z Polski. Będziesz rozważał Pismo Święte. I będziesz święty jak to Pismo. Będziesz święty jak to Pismo. Jak można do człowieka, który chodzi wiele lat w Bogiem, bez przerwy przychodzi i czytaj Pismo Święte? Bo on nie czyta. Bo on nie rozważa Pisma Świętego. Tak? To skąd ty masz wiedzieć, jak Mam Ducha Świętego. Ja mówię, ty. Ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi z Duchem Świętym. Ty nie rozumiesz, że Duch Święty porusza się po Piśmie Świętym. Rozumiesz? Na przykład Duch Święty przypomina wszystko, co powiedział Jezus. Skąd Ty możesz wiedzieć, co powiedział Jezus Proszę jak nie Pisma Świętego? Co ci ma przypomnieć ten Duch Święty. Co? R szok. to jest szok. Pismo święte. 90 zł to kosztuje ludzie. 90 zł. Godzina poradnictwa u terapeuty to jest 150 zł. 150 zł. Potem idzie człowieku, do psychologa chrześcijanie. Bo to, to, to, chrześcijanie to psychologa to jest grzech. To jest grzech. Żeby chrześcijanie do psychologa chodził, Człowieku, do psychologa. Ty zostań psychologiem. Zostań psychologiem i niech do ciebie przychodzą. A nie ty do psychologa przychodzisz. Ja modlę się o świętych psychologów. Ja się modlę, żeby chrześcijanie byli psychologami, psychiatrami. Niech oni będą, ale nie, że on do psychologa idzie. I siedzi do... Nie, niezbawiony człowiek jeszcze, proszę Ciebie, i on idzie do niego, kładzie się na kozetce, kładzie się głową do dołu, sobie w takim kabarecie widziałem. Kazałeś się położyć głową do dołu, nogi do góry, mówi, się Pani już wesoła, czy jeszcze nie? Nie jeszcze. To wziął taką łopatę proszę Ciebie, do śniegu w głowę, się nie opiekuje, i teraz lepiej, teraz lepiej, wiesz o co chodzi? Wiesz, klejemy nasz pan. Za 150 lat, za godzinę, to ja mogę na rzęsach pochodzić, tak? Bądź psychologiem, ale nie chodź do psychologów. Czytaj Pismo Święte, nie będzie Ci potrzebny psycholog. Zacznij ufać Pismu Świętemu. Zacznij uznawać Pismo Święte. Zacznij pozwalać, aby to przyorało Cię, aby wymieniło Ci wnętrze. Niech to Ci wymieni komóreczki. Nie wykładaj to wolnie. Och, tutaj pewnie Pan miał to na myśli. Co miał Pan na myśli? Pan miał na myśli, Odpierz od Ducha Świętego Rzecz, odpierz ją, odpierz, jak on to zrobić? No właśnie, ty nie wiesz, jak to masz zrobić, bo ty nie siedzisz w tym. Wiesz, no jak ktoś przychodzi na siłownię i pierwsze pytanie, które mi zadaje, to mówię, ile może ćwiczyć, żeby było coś widać? Ja mówię, najpierw zmienię obuwie, bo jesteś w klapkach, jak się poszlizniesz, to wybierz ze zęby. Nie będziesz potrzebował przed mnie ortodonty. Panie trenera i ten personel. Zmienił buwie. Przychodzi. Teraz, ile, teraz? Ja mówię. Teraz, przez najbliższe trzy miesiące, tak? Będziesz pił soki warzywne, żeby ci tłuszcz zjedlić, zleciał, tak? I będziesz umacniał stawy i ściekła. Za trzy miesiące rozpoczniemy jakąś podstawę programową. I spokojnie. Jeszcze nikt nie przewalił tego żelaza, proszę Jeszcze się to nikomu nie udało. Ona wszystko wytrzyma, ta siłownia. Trzeba do niej odpowiednio podejść. Tak jak do każdej dziedziny życia. Nie czytaj Pisma Świętego z perspektywy drugiego człowieka. Co drugiemu brakuje? Małżeństwa są w tym klasyczne. Żony czytają, jak powinno wyglądać życie męża, a mężowie, jak życie żony. Ja tak miałem przecież. życiu. Pytajcie moje żony. Układły mi list do Efezjan w miejscu, gdzie było zakurzone, jeszcze gdzie widziałem, że będzie kurze ścierać. To otwarty list do Efezjan, leżał i na zielono takim markerem było podpisane Żony bądźcie uległe mężu swoim A ona do mnie przychodziła i mówi tak, ja będę uległa Tobie, jak Ty będziesz je kochał jak Chrystus. I bardzo dobrze mi powiedziała. Bo ja nie jestem od tego, żeby wykładać mojej żonie, jako ona ma być dla mnie żoną, być od czego ja jestem, żeby ja wziął z Pisma objawienie, jakim ja mam być mężem. Wyjmij Ceroński najpierw belgię z oka swojego, potem wyciągaj paprochy z oka twojej żony. Weź Pismo Ceroński i zajmij się swoim tyłkiem, żebyś na bieg! jak należy. Zajmij się swoim tyłkiem, nie cudzym. Chrześcijanie są fachowcami od zajmowania się tyłkami innych braci i sióstr. Na podstawie Pisma tyle Ci brakuje, tyle Ci brakuje, tyle Ci brakuje. Czy Ty siedzisz w Piśmie? Czy dla Ciebie ono jest fundamentem? Dla mnie Pismo jest fundamentem, dla mnie. Kiedyś moja żona powiedziała, Ty to byś się chyba najlepiej czuł, byś pojechał na wakacje na bezludową wyspę. Ty i Biblia. Na przykład. Ja bym wrócił ubogacony z Bym wiedział więcej. Wiedziałbym więcej. Tak. Jedyną rzeczą, którą bym zabrał, bym zabrał Pismo Święte na taką bezputną wyspę. Rozumiesz? Moja mądrość wzrastałaby z dnia na dzień. Po kilku dniach wiedziałbym, jak się ogarnąć na tej wyspie. Wiedziałbym to. Duch Święty wprowadził mnie na świeże parametry myślowe. My nie możemy być abnegatami co do tego ludzie. Charyzmatyczne ruchy to już się w ogóle rozmydliły w tym. Mamy ducha świętego, szara, harabasek, człowieku. Wywalona czacha do góry kołami, zapuszczony, przez ciebie przecięty terapeuta by go zbadał, gość wywalony, przez ciebie, ale ja, Charyzmatyk. Ilu ludzie, Jezusa prowadziłeś? tak, ty! To nie złudza, osób. Ilu uzdrowiłeś? Ile demonów wypędziłeś? Ile wkrzesiłeś? Ile zrobiłeś rzeczy w Królestwie Bożym? Ile? Co szara, brawa, sara! Co to jest? Co to w ogóle jest? Trzeba mieć poukładanie priorytety. Pismo Święte poukłada się priorytety. Ja jestem ultra Ja staję na ulicach, mówię, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To rozumiesz? Ale wszystko musi być poukładane, jak powiada pismo. Co mówi słowo? Kto przyjdzie do mnie? Tak jak powiada pismo. Z wnętrza jego opłyną wody żywej. Ewangelia Jana. Jak się przychodzi do Jezusa? Tak jak powiada pismo. Jest konkretny kierunek, konkretna droga. Nie wchodzi się oknem. Panie Jezu, jestem! Jezus mój wyjdź tym oknem, wyjdź drzwiami. Widziałeś kiedyś, że Jezus napisał, że jest napisany w Biblii, że Jezus powiedział, że jestem oknem? Nie, On powiedział, że jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, ten znajdzie. W innym miejscu On powiedział, że jestem Słowem. Kto przez Słowo wejdzie, ten znajdzie. To przez słowo wejdzie ten znajdzie póki Biblia nie była spisana słowo się przenosiło ustnie dzisiaj masz spisane masz łatwiej, rozumiesz? łatwiej, że oni kiedyś sobie przekazywali to wszystko ustnie wiecie jak to się zaczęło? Adam ze Ewą zostali wywaleni z raju i potem opowiadali swoim dzieciom o wiecie o czym? opowiadali im o Bogu, myślicie skąd te rzeczy skąd to wiadomo jest, skąd oni to opowiadali to doszło aż do Mojżesza, a Mojżesz zaczął to spisywać Rozumiesz? Mojżesz zaczął to spisywać Ale to było tak, że Adam siedział ze swoimi dziećmi I mówił Byłem w raju Rozumiesz? Ewa siedziała ze swoimi dziećmi i mówiła Byłam w raju Widzieliśmy Boga twarzą w twarz A potem te dzieci opowiadały swoim dzieciom Opowiadali, opowiadali, opowiadali A potem oni zaczęli to spisywać Wiecie po co? Żebyśmy mieli kurczę łatwiej Łatwiej. Nie bądź adwokatem. Nie bądź człowiekiem, któremu nie zależy na Zrobimy przerwę. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział. Od 30 do 31. A gdy Filip podbiegł, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś odpowiedział: jak bym mógł, jeśli mi nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, czytam kawałek dalej. A ustęp pisma, kto czytał, był ten: jak owca na rzecz był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże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 jak żebym miał rozumieć, jeśli mi ktoś nie wytłumaczy. Będę Cię dalej o tym mówił na kolejnych sesjach. Ale potrzebujesz zdrowych nauczycieli wiary. Wszyscy ich potrzebujemy. Ponieważ Pismo Święte jest dane człowiekowi. każdemu człowiekowi. I są w Królestwie Bożym ludzie, którzy rozumieją lepiej Pismo niż ja. I wiesz co robię? Szukam tych ludzi. Aby znać lepiej Pismo. Pewne rzeczy objawia mi Duch Święty bezpośrednio. Pewne, przychodzi, pewne objawienia przychodzą przez zrozumienie objawień innych ludzi. Jakże bym miał rozumieć, jeśli ktoś mnie wytłumaczy. Wiecie, ten eunuch, ten służący królowej etiopskiej, zaniósł Ewangelię do Etiopii. To był pierwszy narodzony z Bożego Ducha człowiek w Etiopii. Śmieli dzisiaj stwierdzić, że od niego zaczęło się wielkie przepłucenie w Afryce. Wielkie przepłucenie od tego urzędnika, Wiecie, czemu zaczęło się od Niego? Ponieważ na Jego drodze znalazł się ktoś, kto pomógł mu zrozumieć pismo. Na mojej drodze znalazł, znaleźli się ludzie, którzy pomogli mi zrozumieć pismo. Pomogli mi zrozumieć pismo. Pomogli mi zrozumieć pismo. Wielu z nich dzisiaj jest już u Pana. Wielu jest już w niebie. Będę o tych ludzi, dzisiaj też mówił na ostatniej sesji, będę chciał, żebyście notowali sobie ich imiona nazwiska. Bo jest bardzo ważne, kto przynosi nam objawienie z Pisma Świętego. Ponieważ jest wielu ludzi, którzy przynoszą nam fałszywe objawienia. I wielu z Was stało się ofiarami fałszywych objawień. Ja też byłem ofiarą fałszywych objawieni. Ofiarą fałszywych objawieni. I wiele potrzeba było Bożego działania, żeby mnie wyprowadzić z kanału, w którym siedziałem. Rozumiecie? Ja dzisiaj patrzę na zdepresjonowanych ludzi w Kościele, albo ludzi, którzy siedzą w grzechu, albo ludzi, którzy siedzą w ubóstwie, w chorobach, w niemocach, w nędzy. Ja dzisiaj widzę ludzi, którzy mają porwane życia, ale nauczyli się mówić, halleluja, do przodu, halleluja, jak u Ciebie, wszystko dobrze, halleluja. I nazywają to ruchem wiary. Mówię, nie, ja jestem człowiekiem ruchu wiary, ja. Ja dzisiaj rozumiem, czym jest ruch wiary. Ruch wiary, przecież, opiera się na autorytecie Pisma Świętego. Amen. Ruch wiary to nic innego jak wiara w Pismo Święte. To jest prawdziwy ruch wiary. Rozumiecie? Prawdziwy ruch wiary. Amen. Kochani, mamy.